Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Hubert Spandowski, czyli Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Witam wszystkich słuchaczy. Spotykamy się, aby kontynuować naszą serię. Jedną z wielu na Konglomeracie, które ciągną się latami, bo powracamy do American Horror Stories. W momencie, kiedy już nam się w sumie trochę wydawało, że ten serial poszedł do piachu tak naprawdę no bo dostaliśmy cztery odcinki trzeciego sezonu w październiku roku 2023 gdzieś tam mówiło się i my nawet w tych podcastach sygnalizowaliśmy że może wkrótce wrócimy bo tam zapowiedziane były kolejne odcinki ale o nich słuch zaginął ani z tego nicowego te pozostałe odcinki trzeciego sezonu konkretnie pięć epizodów pojawiły, pojawiło się 15 października najpierw w Stanach a chwilę później bo pod koniec października także u nas na Disney Plus także wyjątkowo jak na tę serię możecie sobie najpierw odcinek obejrzeć a później nas posłuchać no a my jako że wracamy do tej serii to będziemy kontynuować tradycyjne podejście przynajmniej na razie bo trochę ta nieparzysta ilość odcinków w tej drugiej części czy trzeciego sezonu nam psuje szyki, ale póki co dzisiaj zabieramy się za dwa kolejne segmenty tego serialu, czyli odpowiednio za Backrooms. W sumie zapomniałem sprawdzić, jak to u nas było przetłumaczone. Ty oglądałeś już na Disney+, Plus, kojarzysz, czy był polski tytuł? Oglądałem, ale nie pamiętam. Zaplecze pewnie, ale nie pamiętam. I y, y, odcinek szósty, formalnie, czyli Klon. No i zaczniemy od zapleczy, za które odpowiada to odcinek, jeżeli chodzi o reżyserię David Gelb i to jest twórca, którego ja nie kojarzę, On też nic w American Horror Stories czy Story nie robił, a za scenariusz odpowiadają tutaj John Robert Bates i Joe Bucken i to jest dwójka, która... Sporo robiła w telewizji, a tak naprawdę od kilku lat współpracują z Ryanem Murphy i tylko w tym roku od tych panów możemy dostać trzy seriale, bo oni pracowali przy kolejnym sezonie konfliktu, fault czy feut, nie wiem jak to się po angielsku czyta, przepraszam. Pracowali przy Macabreste, która też już jest dostępna na Disney Plus w Polsce i pracują przy Doktorze Odyssey, czyli takim proceduralu medycznym, który notabene to taki mało ja od siebie polecam, bardzo fajna rzecz. Natomiast za kamerą, w sensie przed kamerą na ekranie widzimy aktora dość charakterystycznego on grał w tych mafijnych serialach czy filmach, między innymi w rodzinie Soprano które ja cały czas nie widziałem bardzo żałuję, ale twarz charakterystyczna, na pewno widzieliście go gdzieś Natomiast zanim przejdę do fabuły, tak, pięć odcinków, czyli podział będzie 2 i 3 i tak nie było to w ogóle reklamowane. Nagle gruchnęło znów jako Halloween, czyli z okazji Halloween event pięciodcinkowy i tym razem nawet już im się nie chciało robić plakatów. Do każdego odcinka są dwie graficzki wygenerowane przez AI. E, chyba jeszcze brzydsze niż rok temu i te dwie graficzki używamy do tych dwóch podcastów, one nie mają raczej związku z odcinkami e, chyba, że z następnymi trzema będą miały, na chwilę obecną nie mają po prostu dysponujemy dwoma grafikami i one zdobią te e, odcinki i tak, fajnie, że na Disney Plus szybko to poleciało, co prawda tylko z napisami, ale to nie jest problem e, mamy to po polsku możemy to obejrzeć i ten pierwszy odcinek, Backrooms, opowiada o e, facecie, który jest e, światowej sławy scenarzystą. Ma na swoim koncie wiele sukcesów, odebrał Oscara za jakiś film, e, natomiast my dowiadujemy się już na samym początku, że kilka dni temu zaginął jego syn. Nie wiadomo, co się stało, został uprowadzony najprawdopodobniej. Nasz bohater zaszył się w domu, pracuje nad scenariuszem, nie odbiera telefonów, nie rozmawia z nikim i jego przyjaciele zaczynają się o niego martwić. Odwiedza go jego agent, zaczyna z nim rozmawiać, a nasz bohater wychodząc z pomieszczenia nagle trafia do jakiegoś pustego supermarketu. Nie wiadomo, co się dzieje, on sam nie wie, o co chodzi. Przemieszczając się z swojego pokoju, wchodząc do innego pomieszczenia, nagle znalazł się w innym miejscu, gdzie nikogo nie ma, nikt go nie słyszy. Natomiast my słyszymy i bohater też, jakieś dziwne, niepokojące dźwięki, widzimy jakieś drzwi, które jakby gniły, zaczynają migać światła, gdzieś tam pojawia się dziecko i nasz bohater wraca do zwykłego świata, ale okazuje się, że upłynęło kilka miesięcy i nie wiadomo było, co się z nim w ogóle działo przez ten czas. Nasz bohater dowiaduje się, że znaleziono ciało jego syna, eee, jest zdenerwowany, wychodzi z restauracji i trafia do kolejnego miejsca. No i zaczyna swoje śledztwo, zaczyna yy, wyszukiwać w internecie, oczywiście bardzo szybko znajduje mm, informacje na temat tych miejsc, w które trafił, nawet filmiki nagrane z tych miejsc i dowiadujemy się, że są to jakieś, jakiś świat pośredni pomiędzy naszym życiem a a śmiercią i w jaki sposób tam trafić, co, co musi się dziać z człowiekiem, żeby tam się znalazł. Poznajemy historię jednego bohatera, który przeżył takie epizody i on mówi, co trzeba zrobić, żeby je zakończyć. No ale nasz bohater główny nie godzi się na to i finalnie Coś się dzieje, dowiadujemy się, co też nasz bohater ma za uszami, a on trafia do ostatecznego świata i tyle. No i tutaj jak tytuł już by sugerował, no to jest odcinek, który nawiązuje do tego internetowego fenomenu zapleczy. To o tym też wspominaliśmy, że coś takiego jest w planach i no ja nie ukrywam, że byłem bardzo ciekaw, jak oni do tego podejdą, no bo o ile na tym poziomie takim właśnie takiego internetowego wirala, jakiejś pasty bardziej niż czegoś koherentnego, to wydawało mi się to zawsze ciekawe. Ja pamiętam, że widziałem chociażby ten filmik, który gdzieś tam to zapoczątkował, do którego tutaj też ten odcinek wyraźnie nawiązuje, no bo mamy tak jak właśnie w tych pierwotnych, czy jednych z pierwszych zapleczy, takie te żółte, puste korytarze, które też się jakoś dziwnie otwierają, przenikają i, i nasz bohater się po nich porusza no ale właśnie ze względu na to, że tutaj głównie w tym fenomenie chodzi o, o to, to takie jakieś dziwne martwe przestrzenie puste, no to wiesz, ja się zastanawiałem jak oni do tego podejdą żeby to ubrać w jakąś historię, no i suma summarum mi się wydaje, że dosyć ciekawie do tego podeszli, bo w zasadzie sam ten wątek zapleczy pożenili z trochę konceptem, ja bym powiedział, z pogranicza filozofii czy psychologii i wydaje mi się, że to jest całkiem zmyślnie tutaj ogrywane. Nie wiem, jak Ci się to podobało w ogóle. Znaczy, mi się te same zaplecza podobały bardzo. To jest naprawdę fajny pomysł i bardzo dobrze zrealizowany i one są przerażające. Eee, zarówno to, to puste centrum handlowe, jak i właśnie te żółte korytarze, gdzie pojawiają się te postaci w maskach, bo on otrzymał Oscara za film chór i tutaj mamy ten chór w maskach i jak oni go gonią i jak on się przedziera przez taką wąską szczelinę, a oni zakrokowali ją. E, no wygląda to naprawdę fajnie, wygląda to strasznie. Ten odcinek ma fajny klimat. Plus ten, to, to, to ostateczne miejsce, do którego trafia, też jest świetne. Mhm. I zupełne zakończenie, e, gdy on tam siada i czeka, jest e, w swojej wymowie przerażające i, i bardzo dobre. I ta, ta część odcinka e, podobała mi się bardzo. Ta druga, która dzieje się w naszym świecie i uzasadnia dla dlaczego to się dzieje z tym naszym bohaterem. Nie, nie, nie chcę mówić, że mi się nie podobało, ale dla mnie jednak jest troszkę dyskusyjna, szczególnie cały twist z końcówki, o którym się dowiadujemy. Ja go nie do końca kupuję. E, no, ja jestem w stanie to zrozumieć, no bo ten wątek fabularny jest, nawet ja bym powiedział, nie tyle dyskusyjny, chociaż on jest dyskusyjny, no bo w zasadzie, Tutaj cały ten, ta główna historia naszego bohatera, i to, co go sprowadza na te tytułowe zaplecza, no to w zasadzie jest motyw, który dotyka pewnego tabu, nie? i z tego punktu widzenia to na pewno będzie taka historia, która może i wywoływać silne emocje. No i y, dla niektórych być takim czymś, co jest, nie wiem, pewnym może przekroczeniem granicy wręcz y, y, w takiej opowiastce, no jednak trochę, y, wiesz, teoretycznie lajtowej, ale y, ja rozumiem trochę o co ci chodzi, że ten sposób podania tej historii, on może być dyskusyjny, ale z innego powodu. Nie z powodu ciężaru y, gatunkowego na przykład, czy, czy tego, co ta opowieść ma do, do, do zaserwowania, tylko że... Y, y, no, trochę y, paradoksalnie może za mało y, jest tych scen w tym świecie takich y, sankcjonujących ten punkt wyjścia, no bo tutaj się pewne rzeczy zadzieją, nasz bohater nie wiem y, będzie podejmował konkretne decyzje y, i ja mimo wszystko to kupowałem i kupiłem jakby tę oś i cały ten motyw który napędza całą tę fabułę no ale, ale czułem mimo wszystko tego, że troszeczkę tutaj może czegoś brakować Nie, że przydałoby się może yy, wiesz, jakieś takie yy, no nie wiem, ciut dłuższe może podprowadzenie pod ten wątek albo yy, jakieś nie wiem, dodatkowe sceny z, yy, w yy, rodzinie bohatera na przykład a tak naprawdę no my bardzo szybko trafiamy na te zaplecza i już jesteśmy w dalszym ciągu tej historii, nie? I, I to może być pewien problem, wydaje mi się, żeby gdzieś tam ten klimat tego, co się dzieje w tym naszym świecie załapać. Znaczy... No kurde, tak bez spoilerów to my gadamy tak bez sensu, że nikt nie rozumie o co chodzi. Ja mam jedyny problem w, końcowych, w końcowym ciągu retrospekcji, gdzie, e, który prowadzi nas do finału i sam ten finał dla mnie się trochę gryzie z tym, co dzieje się w życiu naszego bohatera, ale to nie jest jakiś dramat. Nie ma sensu się nad tym rozwodzić. Uh -huh. Ja w ogóle miałem przy tych retrospekcjach, bo tu finalnie no, nasz bohater nie okaże się ojcem roku. E, raczej okaże się złym ojcem, a te, te Retrospekcje zaczynałem się od takiej sceny, jak on tam gra w piłkę z synem i ja tak sobie wtedy pomyślałem, kurczę, ja w zasadzie nie chodzę grać z moim synem w piłkę, nie? a to taka ładna scena, ojciec z synem. Czasami jedna, jedna taka, jedno takie wyjście może sprawić, że wspomnienia pozostaną na zawsze i tak sobie pomyślałem, że jestem złym ojcem, a tutaj widzę takiego dobrego ojca. No tak, no. tak. No po pięciu minutach trochę inaczej na to patrzałem. Ale ogólnie odcinek mi się podobał. Jest wolny, jest klimatyczny, ale ma naprawdę dobry, gęsty klimat tych, tych zapleczy I, i bardzo fajnie spuentowany. Tak, no i ja w ogóle mówię, byłem zadowolony z tego, co tutaj otrzymaliśmy, bo naprawdę bałem się trochę akurat tego konkretnego odcinka, no bo wiesz, jednak do większości podchodzimy z czystą kartą, no a tutaj już ten tytuł i to nawiązanie do tego, internetowego fenomenu, no to, to jednak trochę mnie zastanawiało, gdzie nas to doprowadzi wydaje mi się, że się tutaj panowie sprawdzili I, i to jest ciekawie poprowadzone, wydaje mi się, że właśnie jeżeli ktoś lubi zaplecza które cały czas przecież są popularne, bo to chociażby w tym roku, nie wiem Dawid Kain też opublikował powieść o dokładnie takim tytule no to, to wydaje mi się, że to jest coś, co pewnie warto sprawdzić a jako, że przypominamy to są autonomiczne historie, to nawet możecie sobie tylko ten jeden odcinek z całego American Horror Stories obejrzeć jeżeli na przykład lubicie ten, ten fenomen i na koniec jeszcze muszę cię zapytać zapytać tradycyjnie o czołówkę bo akurat to jest coś co znowu im się chciało zrobić coś co cały czas wyznacza te odcinki jak tam oceniasz czołówkę do Backrooms? Miałem no. No miałem o tym na początku powiedzieć, bo chciałem się rozliczyć, już z obydwoma zapomniałem. Wiesz co, to, to, to, nic mi nie utkwiło w pamięci. Ja nie mówię, że to jest, że są złe, nie? E, bo, to, bo to jest za każdym razem fajne w tych odcinkach, że się tak bawią. Nie? I specjalnie się skupiałem, oglądałem e, i są fajne, ale i w jednej i w drugiej w zasadzie nic mi nie utkwiło w pamięci. Więc to tak tyle. No, ja też doceniam przede wszystkim to, że tutaj co odcinek to jest nowa czołówka, no bo tak jak powiedziałeś, na nawiązaniu chociażby do plakatów, no... Wyjątkowo leniwie podeszli w tym roku, w tym sezonie do tego serialu, nie wiem, na zasadzie trochę już miejmy to z głowy i, i, i tyle, więc to, że to jest nadal zachowane i to, że to nadal jest klimatyczne i pomysłowe, to mi się też bardzo podobało i to też będzie melodia przy kolejnym odcinku, czyli przy klonie. Wiesz, te czołówki, to oni, żeby zapadła w pamięć, to, to musi być już szokująca. To musi tak. być jakieś, jakieś cielesne, cielesny horror mocny. To wtedy my mówimy, wow, nie, ale czołówka. A jak widzimy po prostu elementy z odcinka, no to już po tylu odcinkach i po tylu sezonach głównego serialu po prostu nie mówimy, okej okay, jest, fajnie, że zrobili i tyle. Nie? No mówię, jeszcze chciałem po odcinkach obejrzeć jeszcze raz te czołówki, żeby może elementy wychwycić, nie obejrzałem. No, fajnie, że są. No to co? To drugi odcinek, rozumiem. Drugi odcinek, który ma tytuł Klon. I ten tytuł w sumie w pewnym momencie mnie trochę wnerwił, bo mamy taką dość klimatyczną scenę, gdzie pojawia się bohater, który nie powinien się pojawić i wtedy od razu mi się tytuł przypomniał <śmiech> i mówię, a no, Zepsuli w sumie sprawę, tylko że nie zepsuli, bo oni od razu tłumaczą. To, to, to nie jest tak, że e, ten odcinek ma nas trzymać w tajemnicy. Dlaczego ta postać się tu pojawiła? Nie, tu jest od razu wyjaśnione. Więc w sumie... Mm, jest spoko, nie, nie, nie psuje nic ten tytuł. Natomiast jest to historia partnerów, pary. Jeden z nich jest nauczycielem w szkole, drugi jest jakimś naukowcem z wielką firmą i kupą pieniędzy. Mieszkają w ogromnym domu, jeżdżą drugimi samochodami. No i ten starszy, ten właśnie właściciel tej wielkiej firmy zachorował i został wprowadzony w śpiączkę i według własnego testamentu został zabrany ze szpitala do swojej własnej, prywatnej placówki, gdzie się nim opiekują. No i teraz ten drugi, młodszy, biedny nauczyciel jest przerażony, nie wie co się dzieje, jest zdany na łaskę ludzi z tej wielkiej korporacji. No i właśnie jest ta scena, gdy on jedzie do tej placówki i widzi swojego partnera w oknie. Gdy ten stoi sobie w w jakimś pokoju. Nie wie, co się dzieje, wdziera się tam, no okazuje się, że jest właśnie tworzony klon e, jego partnera, ale nie klon e, taki... Mm, Biologiczny. W sensie biologicznym, mhm. no, tylko po prostu... To, pewien bardzo zaawansowany robot, który e, ma wgraną sztuczną inteligencję i ta inteligencja bazuje na wszystkich wypowiedziach, wszystkich filmikach i tak dalej, tego pierwowzoru. No ale brakuje jednego czynnika, właśnie tego ludzkiego czynnika i e, ludzie proszą tego naszego głównego bohatera, aby zamieszkał z tym klonem i aby spróbował z nim żyć normalnie, tak żeby ten e, nie tylko był bezduszną kopią swojego jego pierwowzoru, ale też stał się e, no, bardziej ludzki, by poznał miłość, by poznał relacje międzyludzkie i tak, dalej, i tak dalej. No i my śledzimy taki raczej dość powolny odcinek jak e, ta para próbuje się dograć, próbuje jakoś e, znaleźć ziarenko normalności w tej nienormalnej sytuacji. E, oczywiście no, mamy te wszystkie checkpointy, które w tego typu historiach e, się pojawiają, czyli e, nasz klon no, wykazuje się agresją, a wszystko to prowadzi do finału, który jest uroczy, który jest śmieszny, ale który jest kompletnie niepasujący do tego odcinka. O, To Tyle. będziemy zaraz dyskutować, to musimy wejść w spoilery, bo y Tutaj mam chyba odmienne zdanie, ale najpierw o twórcach chwilę, bo tutaj za reżyserię odpowiada Max Winkler i to jest gość, który już w American Horror Stories reżyserował kilka odcinków, on w tym sezonie między innymi reżyserował Bestii a wcześniej reżyserował odcinek m.in. o tytule Aura oraz Listę Niegrzecznych, czyli świąteczny epizod, a za scenariusz odpowiadają tutaj Ned Martel i Charlie Carver, którzy chociażby pracowali przy głównej serii American Horror Story. Pierwszy przy hotelu, drugi przy tym e, e, NYC, czyli to był jedenasty sezon nowojorski. Ja już go nie widziałem, więc nie wiem, jak on sobie tam z tym sezonem poradził. A jeżeli chodzi o ekipę aktorską, to tutaj mamy dwa większe nazwiska. W roli tego starszego, bogatego gościa Davida mamy Wiktora Garbera i to jest aktor, którego na pewno rozpoznacie, bo to jest bardzo charakterystyczna twarz i on miał... No tak, e... w Arrowverse w końcu grał. <laughs> no, w Legendach no, on, Ja akurat go stamtąd niespecjalnie nie kojarzyłem, ale on grał i w Agence twarzach, e, i w, w wielu filmach kinowych, bo on się przewin przewinął i e, w Tytaniku, e, chociażby i no, mnóst w mnóstwie, mnóstwie e, e, i seriali, i filmów telewizyjnych, a e, jako taką kobietę, która odpowiada za te kwestie korporacyjne. Możemy tutaj podziwiać Dagmarę Dominczyk, czyli polska strong, jak to mówią. Także to, to też fajny, sympatyczny akcent wydaje mi się w tym odcinku. No i tak, fabułę streściłem i Wszyscy pewnie w tym momencie myślą, widzieliśmy to tysiące razy. Tak, bo widzieliśmy to tysiące razy. W zasadzie nawet w tym sezonie widzieliśmy człowieka zakochanego w sztucznej inteligencji, która zabija ludzi gdzieś tam z nim związanych, który, którzy według niej no, są dla niej zagrożeniem. W pierwszej połowie tego sezonu był odcinek covid mhm. który też o tym mówił. Tam nie było, tam nie było, ludzkie, to nie było ludzkiej postaci, to było była po prostu jakaś tesseract jakaś skrzyneczka, e, która była tą sztuczną inteligencją, chociaż ona finalnie też przybierała ludzką postać. Taki odcinek mieliśmy w Black Mirror i zresztą tamten wtedy porównywaliśmy do Black Mirror i to dosłownie chyba odcinek otwierający drugi sezon Black Mirror był właśnie taki, że można było zamówić sobie e, chyba kogoś, kto umarł w naszej rodzinie. Już średnio pamiętam ten odcinek i też było tak tłumaczone, że właśnie wszystkie filmiki, jakie są w necie, wszystkie posty w mediach społecznościowych zostały mu wgrane żeby on mówił i zachowywał się dokładnie tak samo. No tu mamy dokładnie ten sam monolog. I tutaj też ten nasz robot zachowuje się nieludzko wielokrotnie, przerażająco i też na swój sposób interpretuje zachowania przyjaciół, chociaż tutaj akurat mamy, no jednoznacznie panowie sobie popili i w zasadzie tam prawie do gwałtu doszło, ale dokonuje też samosądu własnego, brutalnego. Także tak, ten odcinek jest raczej dość, przynajmniej w 99% jest rzeczą, którą widzieliśmy wielokrotnie. Tak, przy czym ja ci od razu powiem, że tak jak mi to wielokrotnie przeszkadza, tak w tym przypadku mi to nie przeszkadzało. Bo z jednej strony, to tak jak mówisz, to chociażby te skojarzenia z Black Mirror, w ogóle to mam wrażenie, że te American Horror Stories to mocno idzie w takim kierunku, bo to już jest któryś odcinek. Ten pierwszy odcinek, który dzisiaj omawialiśmy, miał motyw z jednego odcinka Black Mirror. Ja go znów nie pamiętam. To był chyba trzeci sezon, i to był. Wiem, że to był taki słaby sezon, i miał jeden odcinek wybijający się o Kolesiu, który lajkował zdjęcia prowadząc samochód i potrącił mhm. kogoś. I przecież taki sam motyw jest. To nie jest główną mhm. osią tak, odcinka. Tak, tak. To jest tylko fragment. Jedna, jeden epizod w tym odcinku, ale też jest coś takiego. Tak, tak. No i tu ten vibe Black Mirror jest bardzo silny, ale mi ten odcinek się podobał, bo mam wrażenie, że on jest z jednej strony prosty, ale jest dosyć naładowany treściowo i on po prostu ciekawie się wpasowuje w obecne realia, bo jednak wiesz, mówiło się o Black Mirror cały czas, że to jest takie science fiction bliskiego zasięgu, nie? a teraz tak naprawdę jak żyjemy w, tej, w tej takim czasie, kiedy ta sztuczna inteligencja jest tak głośno i tak powszechnie dyskutowana, kiedy nie wiem... Mamy te różnego rodzaju narzędzia sztucznej inteligencji generujące obrazki, filmiki, deepfake'i, te różnego rodzaju jakieś tam czaty GTP, GPT i inne tego rodzaju rzeczy to wydaje mi się, że y, y, tego rodzaju odcinek po prostu fajnie rezonuje tu i teraz, nie? bo jesteśmy dużo bliżej pewnie y, tego, niż by nam się wydawało. A poza tym y, mi się wydaje, że on też, y, pomimo tego, że niby to już widzieliśmy, to on stawia... Y, Trochę inaczej te pytania, bo tu już od początku to, co mówisz, że kiedy pojawia się na scenie ten klon, to po pierwsze właśnie to nie jest ten klon nijak biologiczny. To nawet nie jest, mam wrażenie, właśnie taki, nie wiem, android trochę jak w Blade Runnerze, tylko to jest w zasadzie w 100% technologia, ale właśnie o bardzo zaawansowanej tej sztucznej inteligencji. I to, co tu jest tak bardzo ciekawe, co mi się tak szalenie podoba, to jest właśnie to, że, to co wspomniałeś, on ma się nauczyć tej takiej inteligencji emocjonalnej tak naprawdę, gdzie mamy w sumie ciekawe Ciekawy koncept, czy ciekawe założenie, no bo to w ogóle w tej dyskusji o, o sztucznej inteligencji trochę wraca, nie? Na ile jednak ten aspekt emocjonalny jest mm, istotny, nie? Na ile właśnie taka, nie wiem, chłodna logika i algorytmy zasane po prostu z internetu, na ile to jeszcze może spowodować, że, że, nie wiem, że sztuczna inteligencja w którymś momencie się będzie emancypowała? No i tutaj mamy to ciekawie prowadzone właśnie, kiedy ten nasz android, tak umownie go nazw nazwę, mm, próbuje się tego nauczyć, próbuje się nauczyć emocji, a z drugiej strony to jest też ciekawe, ciekawie pokazane, no bo mamy tę nierównowagę w tym związku. Nie, która jest od, od początku bardzo mocno widoczna, że mamy tego bogatego gościa i faceta, który mm, no, je, widać, że oni są zakochani, ale z drugiej strony, wiesz, to takie to trochę jest tak, jakby, jakby to była kobieta z gościem, to pewnie by to wyglądało bardzo mocno na zasadzie, nie wiem, takiego skoku na kasę, nie? Że... No i z drugiej strony też on taką jego zabawką, tak, nie? Tak. Powiedzmy, można to tak Ale wybierać. dokładnie tak, dokładnie o to chodzi, że nie, że jest tutaj właśnie ta taka totalna nierównowaga i to jest w dwie strony, nie? Że, że tu można to na, z różnych punktów widzenia oceniać i mam wrażenie, że ten odcinek trochę nas manewrowuje i próbuję pograć z naszymi właśnie st takimi stereotopowymi odczuciami, bo ja trochę oceniłem też tego naszego nauczyciela na początku, tak wydawało mi się, że to jest postać o, o konkretnym charakterze, a nagle się okazuje, że, że w sumie to nie i że nagle ta, to wejście w relację, w którą nie chcę wejść z tym androidem, to nadaje... Mm, jednej i drugiej stronie takiej nowej dynamiki, nie? gdzie on się trochę emancypuje, trochę, nie wiem, próbuje wyrażać swoje potrzeby, swoje uczucia i to go prowadzi też w sumie w dosyć interesującym kierunku patrząc z punktu widzenia początkowego tego odcinka. Także, no tak jak mówię, no mi się to szalenie podobało, bo, bo mówię, wydaje mi się, że nawet jeżeli sam motyw jest zgrany, to on jest tutaj mega ciekawie ogrywany z przynajmniej dwóch, trzech punktów widzenia. No, tak. Tyle. Dobra, to, to y, y, y, ja tu, tutaj bym się pokusił o strefę spoilerową trochę, y, bo jak mówisz, że y, nie przystaje ci ta ostatnia scena, to u, uwaga, jeżeli ktoś y, y, jest uczulony na spoilery, to będą spoilery. W ostatniej scenie y, nasz młody nauczyciel schodzi z planszy, dlatego, że David wraca po rekonwalescencji, po wylewie, y, no i uznaje, że w zasadzie to on nie chce spędzić reszty życia z, tak, z taką miernotą, tylko zasługuje na kogoś lepszego, w domyśle kto może być lepszy niż ja. Piękny, bogaty, doświadczony i... Yy, David wchodzi w związek z samym sobą, z Davidem tak naprawdę i mówisz, że ta scena nie przystaje do całego odcinka. Dlaczego tak ostro? Znaczy nie tylko ta scena. Wiesz co, ja przez cały odcinek jechałem raczej tropami, mhm. nie? No starałem się przewidzieć, jakie będzie zakończenie. Po pierwsze to morderstwo, którego dokonuje David Android, ono nie wybrzmiewa w ogóle, bo, bo nie. No zabija kogoś, tego przyjaciela, tego swojego kochanka nauczyć i tyle. Ten kochanek w zasadzie to odkrywa i też jakoś nic z tym nie robi. Nie wiem, może to jest może to w sumie jest trop do finału, że w finale tak tak prosto David zabija potem swojego partnera. Może dlatego ten Android taki był, bo, bo David taki był, bo ja na przykład tej końcówki w ogóle nie odczułem. Ja sobie myślałem, jak to się skończy, nie? Może nasz nauczyciel zakocha się w Davidzie Androidzie i nie będzie chciał teraz niedoskonałego Davida i może razem zabiją Davida z kolei, żeby żyć mhm. razem. E, a może jakoś inaczej. A tutaj nagle mamy rozmowę, David wyzdrowiał, jest już w pełni sił i nagle jeszcze wtedy sobie pomyślałem, może powiedzą, ty, mój drogi nauczycielu, jesteś też androidem, prototypem, nie wiedziałeś o tym. A oni mu po prostu zarzucają worek na głowę, teraz cię udusimy, bo ja już z tobą nie chcę być. No to już mi się tak kompletnie gryzło z tym, z tym takim wolnym, klimatycznym odcinkiem. Nagle dostajemy taką szybką akcję, morderstwo, którego ja nie czułem za bardzo, bo tak jak mówisz, pomimo tego, że nie ma tej równowagi w tym związku, to jednak ta miłość tam była. I ja nie czułem tego zachowania Davida na koniec. Może dlatego, że przez cały odcinek go nie mamy i ja go zinterpretowałem w sposób jednoznaczny. No a potem mamy tę końcówkę, jak oni leżą w łóżku, David z Davidem, żywy z Androidem, która jest urocza, która jest fantastyczna. Ja tam się kulałem ze śmiechu. No tylko, że właśnie no, cały odcinek jest wolny, klimatyczny, momentami ciężki, porusza ciężkie tematy, a na koniec Android Wychyla się spod kołdry, czy było ci dobrze, no jasne, przecież ty wiesz, kiedy mi jest dobrze, a obciągnąć ci znowu, no przecież wiesz, że tak, i znów się chowa pod kołdrę, i, i tak się kończy odcinek. I to, to, to, to, to był taki finał bardziej jak, jak z opowieści skrypty. Ja wiem, że w opowieściach skrypty makabryczne finały, ale taki, taki humor, mhm. którego nie było przez cały odcinek. Znaczy to, ja o tyle się nie zgadzam, że ja mam wrażenie, że tu właśnie wszystko bardzo dobrze zagrało, bo ja. Ja Davida od początku widziałem te sygnały w tym Davidzie żywym człowieku, że on jest dosyć antypatyczną postacią i kiedy już dochodzi, wiesz, tam do tego pierwszego twistu, kiedy my się dowiadujemy, że w zasadzie to ten jego partner to nie ma prawa do niczego, że niby no to, że on go wmanewrował, to, to to też mówi nam, tak, że nie jest to pozytywny do... bohater, nie? Postawił go w takiej sytuacji. Dokładnie o to chodzi, że wiesz, że on nie dość, że mówię, że się okazuje, że po prostu nie ma żadnych praw w tym związku, nie? Że nie wiem, nie ma praw do majątku i, i, i tak naprawdę do czegokolwiek z tego ich teoretycznie wspólnego życia, to jeszcze zostaje wmanewrowany w całą tę sytuację z Androidem totalnie wbrew swojej woli i po prostu ja ewidentnie czułem, że to nie jest sympatyczna postać i kiedy on wraca to mi to zagrało, bo właśnie mamy człowieka o po prostu wybujałym ego, o też pewnej wizji przyszłości, który no stanął na skraju śmierci, więc kiedy wrócił do żywych, no to ja to totalnie kupiłem, że on po prostu uznał, że na co mu w zasadzie taki partner, który no, co, co on może... Ale z drugiej strony no mógł go wyrzucić po prostu. i sobie i Ale w... I tak nie masz do Niczego no prawa. tak, ale wtedy by pewnie tamten zaczął rozpowiadać na przykład, że wiesz, tutaj jest taki David Android, jest taka technologia, no po co sobie tak zaprzątać głowę yy, na przykład tego rodzaju yy, rzeczami i potencjalnym, nie wiem, szpiegostwem przemysłowym, że się tak yy, wyrażę. Nie? Także dla mnie to zadziałało i też na mnie zadziałała ta ostatnia scena, bo to jest właśnie taka yy, puenta dla... Yy, Dawida, człowieka z jednej strony, a z drugiej strony też taki trochę komentarz do tej AI, do tego tej AI, bo my przecież widzieliśmy, że ten Android, on się w sumie pod wpływem całej tej relacji z tym młodym nauczycielem mocno zmienił. To wyglądało raczej tak, że właśnie no widać, że oni się wzajemnie jakoś czegoś od siebie uczyli i nauczyli. I w zasadzie to jest trochę tak, że on trafia z powrotem do ustawień fabrycznych, nie? gdzie te, ta, ta inteligencja emocjonalna, której on nabył w toku całego tego eksperymentu, no odeszła w niepamięć, bo jest to sprowadzone właśnie w dużej mierze do takiej, wiesz technologii nakarmionej, na, na, nakarmionej prostymi algorytmami, także to jest, jest zabawne, jest trochę nieprzystające do tego odcinka, ale wydaje mi się, że to jest fantastyczna puenta dla tego, o czym ten odcinek opowiada. No. Ja się zgadzam, ja, ja miałem swoje odczucia, ale ogólnie mi się to mhm. podobało. No to to cóż, w zasadzie dwa odcinki i no nie wiem jak ty, ale ja byłem trochę zaskoczony, że poziom w tych dwóch odcinkach był tak dobry, bo nie miałem poczucia ani przez moment, że, że tutaj coś jakoś wyraźnie kuleje, a przecież no bywało różnie w, akurat w American Horror Story z tymi odcinkami. Jak ty je oceniasz ogólnie? Wiesz co, no my zawsze mieliśmy jakieś uwagi, ale raczej byliśmy na tak. Ten serial raczej od początku nam się podobał, z tego co pamiętam. Otwarcie tego trzeciego sezonu, czyli Bestii i potem właśnie ta sztuczna inteligencja pierwsza w tym sezonie, też mówiliśmy, że, że mhm. jest spoko, że, że jakieś może uwagi, ale, ale byliśmy na tak. Ja się bawiłem dobrze. Ja lubię ten serial zadziwiająco. Może trochę za mało horroru w tym drugim jak dla mnie, no ale w sumie już wcześniej tego horroru nie było. Ten trzeci sezon, nie pamiętam jak wcześniej, ale ten trzeci sezon romansował wielokrotnie, tak jak sam powiedziałeś, właśnie z, e, z przełomem technologicznym, z Black Mirror i tak dalej. E, mi się oglądało bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Usiadłem, obejrzałem w zasadzie na raz oba odcinki e, i z przyjemnością obejrzę trzy kolejne. No, ja też czekam na, na te kolejne odcinki, bo się wstrzymałem, żebyśmy wspólnie mniej więcej równocześnie do nich zasiadali. Także mam nadzieję, że uda nam się je szybko teraz nadrobić i o nich podyskutować. No a wy, jeżeli... Nadrobiliście któryś z tych odcinków, no to też koniecznie podzielcie się swoimi wrażeniami. Czy na przykład nie wiem, jako fani zapleczy, jakoś inaczej podchodzicie do tego pierwszego odcinka, jak oceniacie ten, ten drugi związany z, ze sztuczną inteligencją, no i do usłyszenia w przyszłości, a y, za rozmowę dzisiejszą. Dzięki Ci bardzo, Mando. Dziękuję. No i to by było na dzisiaj tyle. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.